Żywioły nacjonalistyczne wreszcie zraziły się do niej za jej liberalne stanowisko względem narodowości nierosyjskich. Za obronę spraw autonomii Polski, przede wszystkim zaś za podniesienie kwestii żydowskiej. Sami Żydzi, którzy złączyli swą sprawę ze sprawą liberalnego konstytucjonalizmu, mieli tę nieostrożność, że się wysunęli na czoło stronnictwa kadetów, zabarwiając je Silnie swymi dążeniami, budząc w ten sposób przeciw sobie i przeciw stronnictwu uczucia antysemickie. Wśród Rosjan dosyć powszechne. Jakkolwiek niezadowolenie z rządów biurokratycznych pozostało i nawet się nie zmniejszyło, zorganizowana walka przeciw nim straciła swą siłę, a ogół rosyjski i sami nawet jego przywódcy, dziś utracili wiarę w powodzenie tej walki. Wynikiem tego jest apatia i bujny rozrost pesymizmu, tak znamiennego zawsze dla duszy rosyjskiej. Dopóki zaś trwa ta apatia i zniechęcenie, wszelki system rządów, chociażby najszkodliwszy i najniepopularniejszy, istnienie ma zapewnione. Po paruletnim, tedy głębokim wstrząśnieniu, które przyniosło szereg zmian w ustroju państwowym, reform, z których jedne niezawodnie utrzymują się, inne zaś mogą być cofnięte, sam rdzeń ustroju pozostał niezmienionym. Rosja posiada rządy biurokratyczne, tak samo jak dawniej regulujące wszystkie sprawy państwa z centrum i tak samo nieodpowiedzialne przed nikim i przez nikogo niekontrolowane. W roli bowiem, do jakiej schodzi duma, przy dowolnym w znacznej mierze ustanowieniu jej składu, przy jej zdaniu na łaskę i niełaskę rządu i przy niepewności jej losów, kontrola jej zmienia się w fikcję. Jeżeli podobny system rządów dawał smutne rezultaty, stwierdzane już dawniej, jeżeli sprowadził na państwo tak doniosłą i tak upokarzającą klęskę wojenną, jeżeli zrodził tak straszny stan wewnętrzny kraju, jaki się ujawnił podczas wojny i bezpośrednio po niej, to trudno mieć nadzieję, żeby ją podźwignął ze stanu, w jakim się obecnie znalazła. Stan ten zapowiada się jako przewlekły. Oznacza on zaś bezradność rządu, wobec olbrzymich zadań wewnętrznych państwa i dalszy nieład w rządzie przy stałym tarciu z niezadowoloną ludnością. Wreszcie obniżenie stanowiska mocarstwowego Rosji zdyskredytowanej swymi stosunkami wewnętrznymi i stanem swych finansów, a niebudzącej wiary w swe siły bojowe. Flota po zniszczeniu w wojnie najlepszych statków, po licznych buntach załóg i po kompromitacji oficerów utraciła na długo poważniejsze znaczenie, a armia zaś wykazała fatalny stan na najważniejszym punkcie, mianowicie na wyższych szczeblach hierarchii wojskowej. Państwo znajdujące się w tych warunkach musi na bliższą przyszłość wyłączyć wszelką możliwość nowej wojny. Wobec tego zaś, że wojna jest ostatnim argumentem w dyplomacji, ma ono odebraną możliwość prowadzenia Wszelkiej samodzielnej, silnej I śmiałej polityki zewnętrznej Traci pozycję mocarstwową I interesy jego Muszą ustępować Interesom innych mocarstw Rozdział drugi Kwestia Polska w Rosji Wśród czynników Powodujących osłabienie stanowiska Rosji na zewnątrz, poważną rolą zaczyna odgrywać kwestia Polska. Państwo posiadające na najważniejszej zachodniej granicy swojej kraj rdzennie Polski, z 11-milionową ludnością, jakim jest Królestwo Polskie, i olbrzymi obszar krajów zabranych z 23 milionami mieszkańców. Nie polskich wprawdzie, ale i niewielkoruskich, wśród których Polacy stanowią wcale poważną liczebnie najkulturalniejszą i ekonomicznie silną mniejszość, musi mieć jakiś plan polityki polskiej. Ludność polska, tak liczna i tak ważną pozycję terytorialnie zajmująca, musi być z państwem związana węzłami o wiele silniejszymi niż czysto administracyjne. Wobec tego, że ma ona silną narodową indywidualność i wynikające stąd narodowe potrzeby i aspiracje, państwo musi albo te potrzeby i aspiracje zaspokoić, albo je usunąć przez zniszczenie odrębności narodowej Polaków. Ostatniego rząd rosyjski dotychczas próbował, lecz polityka jego w tym względzie zbankrutowała. Wojna rosyjsko-japońska wybuchła w chwili, gdy system rusyfikacyjny w Królestwie Polskim kończył czterdziestolecie swego działania. Kraj, który w ciągu tak długiego czasu był pastwą działaczy rosyjskich, tamujących lub wypaczających rozwój jego sił kulturalnych który zmuszony był prowadzić głuchą walkę z uciskiem i podziemną pracę narodową, naraz zmuszony został do wystąpienia na zewnątrz w rosyjskim kryzysie państwowym. Żywioły polityczne reprezentujące dążenia narodowe polskie zapoznane ze stanem wewnętrznym Rosji i widzące zbliżający się tam kryzys konstytucyjny nie śpieszyły się z wystawieniem tych żądań polskich, które z punktu widzenia polskiego musiałyby być nieodłączne od reformy konstytucyjnej w państwie ani też z organizowaniem wystąpień przeciw rządowi. Rozumiały one, że kwestia ustroju państwa decyduje się w walce między rządem i narodem rosyjskim, że Polacy Wysuwając się naprzód w tej walce, odebraliby jej charakter walki narodu rosyjskiego przeciw własnej biurokracji i przyczyniliby się do zszeregowania nacjonalistycznych żywiołów rosyjskich po stronie rządu. Polacy mieli z roku 1863 doświadczenie, że podniesienie sprawy polskiej łatwo budziło rosyjski nacjonalizm i głuszyło dążenia liberalne. Życząc tedy zwycięstwa konstytucjonalizmowi rosyjskiemu, sami starali się pozostać jak najdłużej w pozycji wyczekującej. Utrzymanie wszakże tej pozycji okazało się niemożliwem. Rosyjskie organizacje rewolucyjne Pracowały nad obudzeniem analogicznego ruchu w Polsce i znajdowały sojuszników w polskim i żydowskim socjalizmie na gruncie królestwa. Partie socjalistyczne w kraju rozpoczęły akcję rewolucyjną w stylu rosyjskim, zacierając w ten sposób polską odrębność królestwa i nadając mu charakter rosyjskiej prowincji. Z drugiej strony, rosyjski obóz konstytucyjny robił też usiłowania w kierunku wciągnięcia królestwa w ruch ogólnopaństwowy i znajdował odgłos w tzw. postępowych kołach warszawskich. Wobec tego koniecznością stało się prędsze, niż zamierzano rozwinięcie akcji polskiej i wywieszenie programu polskich żądań. Kierownicy polityki polskiej weszli w kontakt ze stronnictwem konstytucyjnym rosyjskim. Występując jako odrębny obóz narodowy, u siebie w kraju rozpoczęli walkę o przywrócenie mu odrębnych instytucji polskich, przede wszystkim zaś o prawa języka polskiego. Pierwszym aktem tej walki było wystąpienie Włościan przeciw językowi rosyjskiemu w gminie wiejskiej. Powołując się na prawo niezniesione, jeno gwałcone przez administrację, połowa gmin wiejskich w Królestwie, około 600, uchwaliła wprowadzenie języka polskiego na miejsce rosyjskiego, w gminie i zaczęła tę uchwałę wprowadzać w życie. Gdy w miarę wzrastania ruchu rewolucyjnego w państwie Zjawia się agitacja między młodzieżą, pobudzająca ją do opuszczenia szkół. Politycy polscy ujęli ten ruch w swoje ręce, dali mu program polski, odejmując mu charakter rewolucyjnego strajku młodzieży, a czyniąc z niego bojkot szkoły rosyjskiej, rusyfikacyjnej, przez społeczeństwo żądające szkoły polskiej. Jednocześnie przywrócili Polacy język ojczysty na kolejach prywatnych w Królestwie. Wystawiwszy wobec rządu i społeczeństwa rosyjskiego żądania autonomii Królestwa Polskiego, kierownicy polityki polskiej zaczęli szybko organizować w kraju masy wypowiadające walkę partiom socjalistycznym, które przenosząc na grunt polski anarchię rosyjską, zaczęły dezorganizować bezsensownymi strajkami, życie ekonomiczne kraju i wprowadzać zabójczy roztrój w stosunki społeczne. Gdy socjaliści odpowiedzieli na akcję narodową terrorem, skierowanym do jej przedstawicieli, gdy zaczęły się morderstwa działaczy polskich, napotykali w szeregach narodowych na opór z bronią w ręku, rozpoczęła się walka smutna i wstrętna, której ofiarą padły z obu stron dziesiątki ludzi ale która nareszcie powstrzymała powódź anarchii. Była ona dla żywiołów narodowych tem cięższa, że musiały walczyć na dwa fronty, z terrorem socjalistycznym i z prześladowaniem rządu. Musiały one zwalczyć dwie anarchie, rewolucyjną i rządową. Bo rząd nie był zdolny zapewnić krajowi porządku i bezpieczeństwa publicznego, a tylko czuwał przy pomocy armii, żeby samo społeczeństwo polskie w tem go nie zastąpiło i odpowiedniej organizacji z siebie nie wydało. Pomimo tych wyjątkowo trudnych warunków, poczucie narodowe ludu polskiego i jego zdrowe instynkty zwyciężyły i anarchiczny ruch rewolucyjny musiał zejść na plan drugi.